dokąd idę, ty to człowiek wracam do domu, z noce mi pomógł piękny duch święty, prostuję zakręty chrzpęty, zaklęty, a chyba życie nie filmy, to są dokumenty życie nie bajka, mę nie podajka, podajka frajery hejka, potarczę swój make-up naiwniacy wake-up, jedziecie na fakeach, życie nie bajka, mę nie podajka, podajka frajery hejka, potarczę swój make-up naiwniacy wake-up, jedziecie na fejkach życie nie bajka, mę nie podajka, podajka hejka i kończy się łańcuch, w w tańcu Milionów palantów nie widzą zobaczą Na pusto kozaczą, kto wiedziałby na co Lecz kurwy zapłacą, ko przepaści skaczą Na pusto kozaczą, kto wiedziałby na co Lecz kurwy zapłacą, ko przepaści skaczą I kończy się łańcuch W wyłoczach tańcu Życie nie filmy, to są dokumenty Życie nie bajka, mnie nie od Frajery hejka, poprawcie swój make up Naiwniacy wake up, jedziecie na fejkach Na tą kontinę. Prosty to człowiek Wracam do domu, w drodze mi pomógł Piękny Duch Święty Prostuje zakręty, chyć zaklęty A hybryd jemnięty Co no, szybko dogadałeś wciąż, wciąż Wciąż Od innych mówisz źle Że są na dnie Są na dnie Pasa Gdzie jesteś? Gdzie? Odpowiedz Odpowiedz Wybram jak już Kale przepuszczę. Może i się los odegrał również w porę jak nią, ale przepuśnij, ale przepuścił, ale przepuścił.